Mega Głos Dzień dobry, cześć! Zapraszam Was do wysłuchania piątego odcinka mojego podcastu Mega Głos, który dzisiaj podzieliłam na dwie części. W pierwszej chcę kontynuować wątek najczęściej popełnianych błędów językowych i zaprezentować kolejne błędy znajdujące się na mojej liście, a w części drugiej, tak jak obiecałam w poprzednich odcinkach, Powiem nieco więcej o ładnym mówieniu i o tym, jak rozpocząć pracę nad swoim głosem. Bez wstępu, bo teorii będzie dużo w drugiej części, chciałabym podzielić się z Wami kolejnymi błędami, które możecie przeczytać lub usłyszeć zarówno na ulicy, jak i w mediach. Jako pierwsza na mojej liście widnieje alternatywa. Pewnie zastanawiacie się, jaki błąd można popełnić, używając tego słowa. Otóż wiele błędów, które popełniamy, wynika z braku znajomości definicji tegoż słowa. Według słownika alternatywa jest to sytuacja wymagająca wyboru między dwiema wykluczającymi się możliwościami. Podkreślam słówko dwiema. Natomiast bardzo często, właściwie nagminnie, używamy wyrazu alternatywa w znaczeniu wybór z kilku opcji. Nie jest to błąd zbyt rażący, ale chyba warto zapamiętać, że alternatywa to wybór między dwiema wykluczającymi się możliwościami. Na przykład między dobrem a złem. I dzisiaj na mojej liście właśnie tego typu błędy będą się pojawiać. Bo kolejny, na który chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to mówienie pełnić rolę zamiast grać, odgrywać rolę. Pełni się funkcję, a rolę się odgrywa. Numer 3 to słówko oryginalny. Jest to mały wyjątek na mojej liście, ponieważ dotychczas rzadko mówiłam o błędach, które dotyczą tylko pisowni wyrazu ale pomyślałam sobie, że ponieważ teraz wszyscy próbują być oryginalni i lubią o tym pisać i mówić, to przypomnę tylko, że oryginalny piszemy przez Y. Często zamiast oryginalny, tak oczywiście nie mówimy, ale piszemy, możemy przeczytać zapis fonetyczny tego słowa, czyli or -nalny. Iść po najmniejszej linii oporu. Jest to sformułowanie błędne. Poprawna forma brzmi iść po linii najmniejszego oporu. Ponieważ to nie linia ma być mała, tylko opór. Kolejny błąd to również moje małe przekleństwo, bo zdarza mi się bezmyślnie używać wyrażenia w każdym bądź razie. Nieładne, niepoprawne i do wyrzucenia z naszego języka. Tutaj błąd wynika z nałożenia na siebie dwóch wyrażeń, w każdym razie oraz bądź co bądź. Możemy używać jednej lub drugiej formy, ale jeżeli chcemy mówić poprawnie, nie mieszajmy ich ze sobą. Nawet przy bardzo małej świadomości popełnianych błędów, większość z nas już wie, że większa połowa nie istnieje. Dla tych, którzy jeszcze się nad tym nie zastanawiali, mam taką oto informację, że połowy mają to do siebie, że są równe. Geniuszem matematycznym nie jestem, ale coś tam takiego ze szkoły pamiętam. Ale żeby nie było, że zostawiam Was z tym problemem samych, to podpowiem, że jeżeli jednak podczas podziału zaszła pewna niesprawiedliwość to zamiast większa połowa możemy mówić ponad połowa albo większa część. A teraz trochę o modzie. Ale panowie, spokojnie, nie będę mówić o kolorach, których nie znacie, ani o tym, co włożyła i kiedy i jaka aktorka na gale rozdania nagród filmowych. Ale jeżeli byłoby wtedy zimno, to zapewne założyłaby płaszcz. Niektórzy powiedzieliby, że ubrała płaszcz. No i bach, błąd gotowy, bo ubrać to można siebie, ewentualnie choinkę albo misia, ale nie można ubrać płaszcza, bo niby w co. Płaszcz, bluzkę, kurtkę czy buty można natomiast włożyć. Można je też założyć, chociaż są tacy, którzy upierają się, że założyć można raczej okulary na nos albo nogę na nogę. Jednak według słownika języka polskiego PWN założyć to umieścić coś gdzieś. Więc teoretycznie można umieścić spodnie lub spódnicę na naszej pupie. Jeżeli oglądasz stacje informacyjne lub jakiekolwiek wiadomości, to słyszysz często, z czego być może nie zdajesz sobie sprawy, ale właśnie po to słuchasz tego podcastu, jak politycy mówią poddać wątpliwość. Poprawna forma to podać wątpliwość. Tak jak podać się do dymisji. Natomiast poddać można się w walce o stołek prezydencki albo wywieszając w oknie białą flagę. Można też poddać coś pod dyskusję poddać krytyce, poddać próbie, ale w wątpliwość podajemy, a nie poddajemy. Kiedy oddawałam pierwsze strony pracy magisterskiej, mój promotor po przeczytaniu tych wstępnych zapisków, które jeszcze pracą nie były, chociaż próbowałam im nadać, powiedzmy, sensowny kształt, powiedział mi, szanowna pani, pani nie ma pojęcia o interpunkcji. Najgorsze jest to, że miał trochę racji. Interpunkcja w tej pracy nie istniała, a prawdę powiedziawszy treść, którą oddałam, również wołała o pomstę do nieba. Promotora zmieniłam, ale i tak nie uwolniłam się od niego, ponieważ został moim recenzentem. Początkowo miał nim być profesor Bralczyk ale może lepiej, że do tego nie doszło, ponieważ mogłabym się zestresować 10 razy mocniej i na egzaminie magisterskim nie powiedzieć zupełnie nic. Wróćmy jednak do tej interpunkcji, która, jak już zdradziłam, nie jest moją mocną stroną. Jak zapewne pamiętacie, w szkole uczyli nas, że przed że oraz który stawiamy przecinek. Ta zasada oczywiście jest aktualna i obowiązująca, ale jest jeszcze coś takiego jak logika, która podpowiada nam kiedy i w którą stronę ten przecinek należy przesunąć. Drugi raz dzisiaj mówię o pisowni, bo czasami zdarza się, że czytam mimo, że lub przed którym oddzielone przecinkami. Jest to oczywiście błędem. Dlatego w zdaniu pokazał mi dom, przed którym rosły bzy, Przecinek stawiamy między słowem dom a przed, a nie między przed a który. W zdaniu zakochałem się w niej, mimo że nie była blondynką, przecinek stawiamy pomiędzy niej a mimo, a nie mimo i że. Mimo że to wyrażenie, pewna całość. Nie wciskajmy więc do środka przecinka. A na koniec zostawiłam sobie kwiatek, który podesłała mi moja koleżanka z Zumby. I jak się niedawno okazało, również słuchaczka mojego podcastu. Ewelina pokłóciła się z mężem o to, czy mówi się łżesz jak pies, czy łgasz jak pies. Poprawna forma to łże. On łże, a oni łżą. Łgać oznacza to samo, czyli kłamać, lecz w czasie teraźniejszym jest nieodmienne. W czasie przeszłym możemy już powiedzieć ługałem, ługałam, on ługał i tak Ale jeżeli zwracamy się do kogoś bezpośrednio, mówimy łżesz jak pies. I to już koniec na dziś w kwestii błędów, przynajmniej tych językowych. Teraz, zgodnie z zapowiedzią, powiemy sobie o tym, jak pracować nad głosem i od czego tę pracę zacząć. Po pierwsze i najważniejsze, co mam Wam do przekazania, to to, że nigdy nie jest za późno, aby popracować nad swoją dykcją czy też poprawić brzmienie głosu. Dlaczego to takie ważne? Bo jak nas słyszą, tak nas widzą. I tak jak oczywistym jest dla nas, że na rozmowę kwalifikacyjną, do pracy, na kolację z mężem przychodzimy odpowiednio ubrani, tak nie każdy zdaje sobie sprawę, że nasz głos również odgrywa ogromną rolę w tym, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Dlaczego o tym mówię? Bo sama przekonałam się, jak bardzo można sobie pomóc pracując nad swoim głosem. Jak to było ze mną? Byłam bardzo młodą osobą, artystyczną duszą, która szukała w swoim życiu zajęć związanych ze sceną i ze śpiewaniem. Co ciekawe, wtedy byłam osobą bardzo nieśmiałą, zresztą nadal się za taką uważam. I chyba mocniej niż mi się wydawało, byłam też troszkę zakompleksiona. Ach, kompleksy, no, któż z nas ich nie ma, prawda? Ale ten brak wiary w siebie przekładał się właśnie na sposób, w jaki mówiłam. To, że zawsze chciałam śpiewać i pewnego dnia postanowiłam się przełamać i znaleźć zajęcia muzyczne, dało mi ogromną wartość i świadomość tego, co mogę robić, aby mówić ładniej. Wtedy o tym nie wiedziałam, ale dziś zdaję sobie z tego sprawę. Szczególnie, gdy słucham swoich starych nagrań, a trochę ich jest, począwszy od własnej stacji radiowej na kasecie, nagrywanej na magnetofonie, a kończywszy na piosenkach, które nagrywałam, gdy uczyłam się śpiewać Moi rodzice nie są aktorami, artystami, ani osobami, które byłyby w jakikolwiek sposób związane z pracą głosem czy językiem Dlatego nikt nigdy nie zwracał uwagi na to, jak mówię i jak się wypowiadam Mówiłam cicho, niewyraźnie i praktycznie nie otwierając buzi to, że trafiłam na studium wokalne, w którym rozpoczęłam swoją przygodę z głosem, było, jest i będzie, niezależnie od tego, co będę robić w życiu, jedną z najważniejszych lekcji, jakie dostałam. Powoli zaczęłam zwracać uwagę na swoje błędy, na to, że gdy ćwiczę regularnie, brzmienie mojego głosu poprawia się, i jestem w stanie dzięki tej pracy wydobyć z siebie dźwięki, które wcześniej sprawiały, że czułam dyskomfort. Po latach przekonałam się, że praca, którą wtedy wykonałam, miała sens, że lubię mówić. Chociaż nie mówię zbyt wiele, bo raczej stawiam na jakość niż na ilość. Ale do rzeczy. Dziś, pomimo stresu i obaw, które ma każdy, jestem w stanie wyjść na scenę i przed widownią Morza Ludzi, powiedzieć coś pełnym, niezałamującym się głosem. Chyba, że zaczynam płakać. Nad tym jeszcze pracuję, bo gdy się wzruszam, głos załamuje mi się automatycznie i bardzo trudno jest mi temu zapobiec. I wcale nie chodzi o to, żebyś teraz poszła czy poszedł do szkoły muzycznej. Według mnie pierwszym krokiem do poprawy jakości swojego głosu i mówienia jest świadomość. I tę świadomość postanowiłam zaszczepić w osobach, które słuchają mojego podcastu. Bo rozwijamy się tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi tego, że popełniliśmy błąd i zaczynamy nad nim pracować. Głosem możecie zdziałać bardzo wiele. Niezależnie od tego, czy głos to wasze narzędzie pracy, czy mówicie tylko do znajomych, do bliskich, czy do dzieci – to chcecie przecież, aby te osoby was słuchały. A nasza podświadomość działa tak, że jeżeli ktoś mówi tak, że właściwie go nie słychać, bo chowa głos do siebie albo bełkocze coś niezrozumiale pod nosem, to nie chcemy go słuchać. Nasza percepcja w tym momencie zostaje osłabiona. Tak naprawdę kiwamy głową i słuchamy, bo być może ktoś mówi bardzo ciekawie, ale jakże wielką miałby nad nami władzę, gdyby poza tym, że mądrze, że ciekawie, to jeszcze mówił ładnie. I nie mam na myśli tutaj żadnych technik manipulacyjnych. To w ogóle nie o tym chcę mówić. Nie to jest tematem mojego podcastu. Niektórzy mają to coś. Naturalny, otwarty głos. Albo barwę, która bez żadnej pracy brzmi po prostu dobrze. Ale... To trochę jak z wyglądem, z inteligencją. Każdy jest inny i musi pracować nad sobą w inny sposób. Niektórzy mówią niewyraźnie albo niechlujnie, innym brakuje oddechu albo stresują go wypowiedzi publiczne. A niektórzy chcą mówić po prostu głośniej lub pewniej. Od czego więc zacząć naszą naukę ładnego mówienia? Przede wszystkim musimy określić cel. Określenie celu istotne jest w każdej podejmowanej przez nas pracy nad sobą i w ogóle w rozwoju. Może to być poprawa brzmienia głosu, dykcji, poprawa wydajności naszego oddechu i tym podobne. Albo możemy określić bardziej konkretny cel. Na przykład chciałabym nie zjadać końcówek słów, chciałabym mówić głośniej lub wyraźniej, albo aby mój głos nie brzmiał dziecinnie, y i tak dalej. Aby pracować nad sobą, a w naszym przypadku nad głosem, istotna jest również motywacja, wytrwałość oraz regularność. Motywacja zazwyczaj jest wysoka na początku, a z biegiem czasu spada i warto, aby była na tyle silna, aby w kryzysie nie poddawać się zwątpieniu. Wytrwałość bardzo pomaga i również cierpliwość się przydaje, Ponieważ efekty naszej pracy nie przyjdą od razu. A już na pewno nie pojawią się bez regularnych ćwiczeń. One nie muszą trwać godzinę. Wystarczy od 3 do 6 minut dziennie, aby po pewnym czasie zauważyć znaczące efekty. Na mówienie składa się wiele elementów. Nie tylko wydobycie dźwięku, dykcja, oddech, ale również nasza postawa i nasze myślenie o danej sytuacji. Żeby mówić, Trzeba chcieć mówić. Ta chęć wywołuje w nas potrzebę oddychania i wydobycia głosu. Jeżeli czujesz, że mówisz niewyraźnie lub za szybko albo wydaje ci się, że mamroczesz pod nosem i zdarzają ci się sytuacje, gdy ktoś prosi cię o powtórzenie kilka razy w ciągu rozmowy i to nie z powodu słabego zasięgu, w telefonie, to może warto zastanowić się przez chwilę, dlaczego ta osoba nas nie rozumie. Ostatnio rozmawiałam na ten temat z przyjaciółką i doszłyśmy do wniosku, że to strasznie słabe, jak to się teraz mówi, kiedy rozmawiamy z drugą osobą i co chwila musimy prosić o powtórzenie. To nie jest komfortowa sytuacja ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Nie wiadomo, czy mamy problem ze słuchem, czy może nie rozumiemy o co chodzi, bo brakuje nam wiedzy albo szarych komórek. Pojawia się pewien dyskomfort i nasza komunikacja zaczyna być problematyczna. W przypadku dykcji błędy nie zawsze są czytelne od razu. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszego sposobu mówienia i dlatego nie zawsze wiemy, że to jak mówimy może być błędem. Ja na przykład mam pewne problemy z wyrazami, w których pojawia się G łączone z E i ST. <śmiech> I może na co dzień niewiele osób to wychwytuje, ale kiedy idę do studia, to sprawny realizator słyszy, że czasem jest tam coś do poprawy. Ale takie drobne niedoskonałości dykcyjne nie są problemem w komunikacji, raczej kwestią estetyczną. Gorzej, jeżeli przez naszą niechlujność w wymowie druga osoba będzie mieć problem ze zrozumieniem tego, co mamy jej do przekazania. A przecież o to chodzi w mówieniu, o komunikację. My doskonale wiemy, co chcemy powiedzieć, wiemy jak się nazywamy i jaką firmę reprezentujemy, ale jeżeli dzwonimy, dajmy na to, do potencjalnego klienta, to strzelając słowami jak z karabinu i robiąc to w dodatku niechlujnie, niewiele osiągniemy i to nie dlatego, że nasza oferta jest nieatrakcyjna, ale dlatego, że człowiek po drugiej stronie słuchawki zwyczajnie nas nie zrozumie. Na spotkaniu twarzą w twarz nawet najbardziej atrakcyjna oferta może zyskać jeszcze na swojej wartości, jeżeli przedstawimy ją w nienaganny sposób. I mam tu na myśli sposób, w jaki mówimy. Dlatego na początek naszej wspólnej przygody z ładnym mówieniem mam dla Was kilka najczęściej pojawiających się błędów w wymowie związanych z dykcją. Wiele osób pyta mnie, jak mogę usłyszeć u siebie niedoskonałości w dykcji. Otóż, jak już wspomniałam, ogromną rolę odgrywa nasza świadomość. Jeżeli będziesz wiedzieć, czego się wystrzegać, zaczniesz o tym myśleć i nad tym pracować. Oczywiście potrzebujesz jeszcze wskazówek, jak to robić. Kiedy już się nad tym zastanowisz, możesz na początek nagrać swój głos, gdy mówisz, czytasz lub prezentujesz. To bardzo pomaga w usłyszeniu swoich błędów, bo kiedy mówimy, słyszymy swój głos i siebie zupełnie inaczej niż gdy go nagrywamy. A oto najczęściej pojawiające się błędy dykcyjne. Niechlujna wymowa. Niechlujna wymowa, o której przed chwilą wspominałam, wynika albo z braku świadomości jak mówimy oraz roli głosu i mówienia w komunikacji albo z faktu, że po prostu nam się nie chce. Będę z wami szczera mnie też czasami się nie chce ale pewne nawyki pozostają w człowieku do końca życia. I dlatego, nawet jeżeli się nie staram, a ze zmęczenia opadają mi źrenice, próbuję zamiast jest powiedzieć jest. Ucinanie końcówek wyrazów to norma. Jest zamiast jest, jeść zamiast jeść, zrobi zamiast zrobić albo brak w na końcu słów. Łączenie wyrazów wynika najczęściej wskutek niewłaściwego stosowania pauz. Na przykład, to nie ze wstydu, to nie ze wstydu. A jest różnica między tym, że ktoś to nie, a zaprzecza temu, że się wstydzi. Ale zawsze można też wspomóc się akcentem logicznym. Nie chodzi o to, aby robić kilkusekundową pauzę po każdym słowie, ale taka tyci-tyci byłaby wskazana. Nad tym też można pracować. Oddzielanie wyrazów powoduje, że nasze wypowiedzi stają się nie tylko bardziej zrozumiałe, ale również przestrzenne i klarowne. Upraszczanie Na przykład w słowie pierwszy. Często zjadamy w i mówimy pierwszy, zamiast pierwszy. W liczbie mnogiej powiemy więc piersi na mecie. A nie o taki komunikat zapewne nam chodzi. Albo słyszymy jakiś zamiast jakichś dziewczyn. Albo słyszymy zamiast słyszymy. Mój ulubiony przykład upraszczania wymowy to obatel zamiast obywatel. Zbyt szybkie mówienie. Tak zwane przeze mnie strzelanie z karabinu. Takie mam skojarzenie, że gdy ktoś szybko mówi, to wyrzuca z siebie słowa tak, jakby strzelał do innych. Można oczywiście mówić szybko i wyraźnie, ale wtedy trzeba mieć doskonałą dykcję. Poza tym nasz komunikat będzie lepiej odebrany, jeżeli pomiędzy zdaniami pojawią się pauzy, wypowiedź będzie zróżnicowana i w odpowiednim tempie, czyli nie za wolno i nie za szybko. Hiperpoprawność O przesadnym O i E mówiłam w pierwszym odcinku mojego podcastu, do którego słuchania również was zachęcam, a dziś uznałam, że można to dorzucić do błędów dykcyjnych. Lepiej, aby na końcu każdego wyrazu, który kończy się na E, mówić E, a konkretniej coś pomiędzy E, A E. Nie tylko jest to poprawne, ale Także ładnie brzmi. Naprawdę? Szczękościsk. Nieco grubsza sprawa, bo nie jest to już kwestia naszego lenistwa, tylko warunków. Ale nad tym da się pracować i warto, bo nie dość, że ładniej, to jeszcze przyjemniej będzie się mówiło, otwierając buzie. Naleciałości regionalne. Podobno warszawiaka poznasz po tym, że lubi zdrabniać. A przynajmniej kiedyś tak było. Ale nie do końca taki język uwarunkowany regionalnie mam na myśli. Jest tego sporo i chcę ten temat tylko rozpocząć, ale nie rozwijać dzisiaj. To pewnie innym razem. Przykładowo skracanie e do i. Dzień dybry zamiast dzień dobry. Drzewo zamiast drzewo, albo mistrz zamiast mistrz. Hmm, co jeszcze? Płaskie G, albo miękkie L. Coś pomiędzy EU a L, takie lwowskie. No i jeszcze akcenty związane z regionem. Można jeszcze wspomnieć o problemach logopedycznych, na przykład problemy z wymową R i tym podobne. Ale to są również rzeczy do wypracowania z trenerem głosu i logopedą. No i tyle słowa wstępu o dykcji i ładnym mówieniu. Jeżeli interesuje Cię ten temat i chcesz mówić ładnie, efektywnie, chciałabyś albo chciałbyś, aby Twój głos brzmiał donośniej, był mocniejszy, a może chcesz po prostu mówić wyraźniej lub odczuwasz dyskomfort podczas wystąpień i mówiąc przez dłuższy czas, ale nie wiesz od czego i jak zacząć, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Poza tym podcastem tworzę dla Ciebie kurs, który pomoże Ci w pracy nad swoim głosem i poprawi jakość Twojego mówienia. Dostaniesz kilka praktycznych rad, dzięki którym poprawisz dykcję, wydajność oddechu oraz dowiesz się, jak mówić ładnie w każdej sytuacji. Jeżeli interesują Cię te tematy, możesz zapisać się na mój newsletter przez stronę internetową megagłos.com. Gdy tylko skończę pracę nad kursem, powiadomię Cię o tym. Nic Cię to nie kosztuje, zawsze możesz się wypisać, a za to możesz wiele zyskać. Prześlę Ci od czasu do czasu wpis z bloga o pracy głosem albo info o nowym odcinku podcastu. No właśnie, a w następnym odcinku podcastu powiem nieco o tym, jak stres zmienia nasz głos i jak możemy sobie z nim radzić. Ponieważ zbliża się jesień i chociaż teraz aura za oknem na to nie wskazuje, bo mamy dwadzieścia parę stopni, to chłodne dni nadejdą już niedługo a ja chętnie Wam opowiem o tym, jak możemy wspomóc i dbać o struny głosowe przed wystąpieniem i w czasie choroby oraz podam kilka sposobów na to, jak radzić sobie, gdy zaschnie nam w gardle. Poza łykiem wody oczywiście. Na koniec zaprezentuję Wam kolejną porcję błędów, ale tym razem w nieco innym wydaniu niż dotychczas. Zainspirowana fantastycznym artykułem, powiem o tym, jak wymawiać nazwy popularnych potraw i produktów. Mam nadzieję, że ten temat zaciekawi Was tak samo jak mnie. Nazywam się Magdalena Gościmska i dziękuję, że wysłuchaliście piątego odcinka mojego podcastu Megagłos. Jeżeli podoba Ci się to, o czym mówię, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz link do moich podcastów